Mateusza, rozdział dwunasty. W tym czasie szedł w sabbat Jezus przez zboża, a uczniowie Jego łaknęli i zaczęli rwać kłosy i jeść. A ujrzawszy to faryzeusze, rzekli Mu, Oto uczniowie Twoi czynią, czego się nie godzi czynić w sabbat. A On im rzekł, Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy łaknął On i ci, którzy z Nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, których mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat i kapłani w świątyni sabat naruszają i są bez winy? Ale mówię wam, iż tu większy jest niż świątynia. A gdybyście wiedzieli, co to jest, miłosierdzia chcę, ani ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem i Sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do synagogi ich. I oto był tam człowiek, który miał rękę uschłą. I pytali go, mówiąc, czy godzi się w Sabat uzdrawiać, aby go oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając owcę jedną, jeśli mu ta w Sabat w dół wpadnie, nie pochwyci jej i nie wyciągnie? O ileż więc zacniejszy jest człowiek od owcy, przetoż godzi się w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł człowiekowi, wyciągnij rękę swą, a on wyciągnął i stała się zdrową jak druga. A wszedłszy faryzeusze naradzali się przeciwko niemu, jakby go stracić. Ale Jezus poznawszy to, odszedł stamtąd i szło za nim wiele ludu i uzdrowił ich wszystkich. I przygroził im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego Oto sługa mój, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym się upodobało duszy mojej, położę ducha mego na nim, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się wadził, ani będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Pszciny nadłamanej nie dołamie, i lejącego lejącego nie zagasi, aż przywiedzie sprawę do zwycięstwa. A w imieniu jego narody nadzieję będą miały. Wtedy przywiedziono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, iż ślepy i niemy mówił i widział. I zdumiał się cały lud. I mówili, czy nie jest to syn Dawida? Ale faryzeusze, usłyszawszy to, rzekli... Ten wygania demony chyba przez Belzebuba, księcia demonów. Lecz Jezus, znając myśli ich, rzekł im, Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i każde miasto albo dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą w rozdwojeniu jest, jakże więc ostoi się królestwo jego? I jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, Synowie wasi przez kogóż wyganiają, dlatego sędziami waszymi oni będą. A jeśli ja duchem Bożym wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Albo jakże może kto wejść do domu mocarza i sprzęty jego rozchwycić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, a potem dom jego złupi. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. I ktokolwiek by rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc jego dobry będzie. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc jego zły będzie, albowiem z owocu drzewo poznawane bywa. Rodzie żmijowy, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Bo czym przepełnione serce, to usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wydobywa rzeczy złe. Ale powiadam wam, że z każdego słowa próżnego które by mówili ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądny. Albowiem ze słów swoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów swoich będziesz osądzony. Wtedy odpowiedzieli niektórzy z uczonych w piśmie i z faryzeuszów mówiąc, Nauczycielu, chcemy od ciebie znak widzieć. A on odpowiadając rzekł im, Ród zły i cudzołożny znaku żąda i znak nie będzie mu dany, chyba znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym rodem i potępią go, bo upamiętali się wskutek kazania Jonasza, a oto tu większy niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie z tym rodem i potępi go, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu większy niż Salomon. A gdy nieczysty duch z człowieka wyjdzie, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy znajduje go próżnym i umiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów gorszych od siebie, i wszedłszy, mieszka tam, i bywa ostatni stan człowieka, onego gorszy aniżeli pierwszy, tak będzie z tym rodem złym. A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest matką moją? i którzy są braćmi moimi. I wyciągnąwszy rękę swoją na uczniów swoich rzekł, oto matka moja i bracia moi, albowiem ktobykolwiek czynił wolę ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim i siostrą i matką.